Cześć. z tej strony ja Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego i jednocześnie kolejną odsłonę przeglądu komiksowego. Zgodnie z tym, co zapowiadałem w odcinku minionym, który pewnie całkiem niedawno mieliście okazję posłuchać, powracam dzisiaj głównie do komiksów z Hill House Comics, ponieważ stwierdziłem, że czas w końcu nadrobić te tytuły. No i tak sięgnąłem po komiks, który leżał u mnie na półce tak naprawdę od swojej oryginalnej amerykańskiej premiery, czyli Basket Full of Heads, koszyk pełen głów, ze scenariuszem Joe'ego Hill'a, który odpowiadał za cały ten imprint z, z rysunkami Leo Maxa i z kolorami Dave'a Stewarta. Mówię, że ten komiks leżał u mnie na półce długo, bo ja go zamówiłem jeszcze w momencie, kiedy u nas ta seria nie była zapowiedziana, czyli mam tylko wydanie amerykańskie, to jest twarda okładka z obwolutą taką kredową i wstyd przyznać, ale ja jak on przyszedł, to go odłożyłem po prostu na półkę i nawet specjalnie nie zajrzałem do środka. I od tego mogę zacząć, bo to było dla mnie pierwsze spore zaskoczenie, bo... Nie wiedziałem tak naprawdę fabularnie do końca czego się spodziewać, no bo okładka pozornie zdradza, że ten tytułowy koszyk pełen głów należy rozumieć bardzo dosłownie, no ale szczerze mówiąc, mając już za sobą kilka tytułów z tego worka Hill House Comics, nie spodziewałem się, że dostaniemy akurat taką szatę graficzną, jaką tutaj nam Leo Max z Davem Stewartem zafundowali a kreska przywodzi na myśli jako żywo stare komiksy pokroju, nie wiem, jakiegoś creep show, opowieści skrypty, albo nie wiem, trochę rysunki komiksowe w polskich komiksach też z lat 80 -tych, 90 -tych. No generalnie dosyć oldskowa kreska. W moim wydaniu, nie wiem jak to wypada w polskim, ten papier, on jest dosyć cienki i jest jakby taki szarawy, więc to jeszcze w ogóle potęguje wrażenie obcowania z właśnie z rysunkami oldschoolowymi ale w sumie to jest fantastyczny zabieg. Ja bardzo lubię taki styl graficzny, jeżeli on jest dobrze wykorzystywany i dobrze wyegzekwowany, a tutaj właśnie ten duet wypada świetnie, bo i główny rysownik, czyli Leo Max, tutaj naprawdę potrafi no, wykorzystać ten właśnie styl wizualny, taki nieco oldschoolowy do maksimum. Dzieje się tutaj dużo i jakby te rysunki są dobrze poprowadzone od tej strony wizualnej, co jest o tyle istotne, że w zasadzie ten komiks bardzo często mam wrażenie wchodzi na dłuższe lub krótsze fragmenty, które są prowadzone głównie wizualnie. W tym sensie, że Hill tutaj na przykład rezygnuje z prowadzenia narracji w Dymkach i śledzimy nie wiem, kilka kadrów, czasem dłużej. Obcujemy z bohaterami, z postaciami tylko i wyłącznie na zasadzie tej warstwy wizualnej. Więc te rysunki, umówmy się, są... No, dosyć ważne, dosyć kluczowe w odbiorze całej tej historii. i no, Chciałbym też wyróżnić tutaj kolorystę. Dave Stewart to jakby wiadomo, że to jest firma, jeżeli chodzi w ogóle o kolorystykę w komiksie, ale tutaj on wypada świetnie, dlatego że on bardzo umiejętnie nałożył te kolory tak, żeby one potęgowały ten efekt z jednej strony oldschoolowości, żeby one pasowały do historii. Ale z drugiej strony, żeby one były też e, nowoczesne, w tym sensie, że mamy tutaj sporo takich dosyć wyraźnych barw. E, kiedy nie wiem, potrzebna jest większa doza krwi, to tutaj te rysunki są naprawdę bardzo obrazowe. Kiedy nie wiem, przywołuje e, nam rysownik scenarzysta jakąś historię z przeszłości, to kolorystyka też jest umiejętnie wykorzystywana tak, żeby nam to, to pokazać. No, ja jestem mega zaskoczony tym, co tutaj wizualnie dostaliśmy, ale też y, suma sumarum bardzo zadowolony. Uważam, że to był naprawdę świetny wybór, jeżeli chodzi o rysownika i kolorystę. No, ale przejdźmy do warstwy fabularnej i tego, co, y, co Joe Hill nam tutaj zaproponował. No, ja y, pamiętam, że chłopacy bardzo mocno chwalili ten tytuł. Y, Lodówkę zresztą też, do której za chwilę przejdę. Chyba nawet jeszcze mocniej, ale ja do końca też nie wiedziałem tak naprawdę czego się spodziewać, bo y, przesłuchałem ich podcastu dopiero już po lekturze właśnie celowo, żeby sobie nie psuć zabawy. Y, no i przyznam się Wam otwarcie, że mnie zaskoczyło to, y, z jaką historią mamy do czynienia i y, y, y, to czuć, że to jest historia Joe'ego Hill'a, że to jest opowieść, która jest bardzo dobrze rozplanowana i przemyślana w zasadzie od początku do końca. Czuć, że jednak no, Hill to jest firma, to często my podkreślamy, że w przeciwieństwie chociażby do sławniejszego ojca, to jest twórca, który jeżeli się do czegoś zabiera, to on ma konkretny plan, konkretne konkretny pomysł nie tylko na sam finał historii, ale na to jak do tego wszystkiego doprowadzić. No i ja przyznam się Wam otwarcie, że widząc ten jakiś magiczny topór, te gadające głowy w koszyku, to trochę miałem obawy, bo z jednej strony niby to jest coś z czego Hill też poniekąd słynie, czyli te przenikanie świata jakiegoś nadnaturalnego, fantastyki ze światem tym jak najbardziej przyziemnym nam znanym, no ale z drugiej strony no miałem obawy jak to wypadnie, nie? no, bo to jednak mamy do czynienia z zamkniętą serią i wydaje mi się, że tutaj Hill wywiązał się bardzo dobrze z powierzonej mu roli, no bo z jednej strony oczywiście ten wątek fantastyczny tutaj jest istotny, ale tak naprawdę y, koszyk pełen głów y, w te, na tym podstawowym poziomie to jest y, dla mnie trochę miks kryminału z taką survivalową opowieścią. No bo z jednej strony no kryminał z oczywistych względów. My mamy tutaj opowieść prowadzoną na zasadzie pewnego śledztwa, tak żeby z jednej strony dowiedzieć się, co się dzieje tutaj, tu i teraz, a z drugiej strony, żeby odkryć fakty, co do tego doprowadziło, jak ta sytuacja w przeszłości wyglądała, jakie są jakby intencje czy motywacje poszczególnych postaci. I jako kryminał ta historia sprawdza się całkiem nieźle właśnie dzięki temu, jak, jakim sprawnym scenarzystą jest Hill. Jak on umiejętnie potrafi nam wrzucić, nie wiem, jakieś je, jeden, dwa kadry, jakiś jeden dialog, który nam coś sugeruje, co zostanie później pokazane w nieco innym świetle, co zostanie później wykorzystane, obudowane i tak Z drugiej strony jako ten survival ta historia też sprawdza się bardzo dobrze, dlatego że y, mamy do czynienia z bardzo wiarygodną i bardzo fajną główną bohaterką. To jest postać, y, która jest z jednej strony no, młodą, rozrywkową, y, zabawową dziewczyną, ale która y, wie czego chce, która wie jaką jest postacią, która y, potrafi zawalczyć o swoje i to jest super, bo to jest mega charakterna Dziewczyna, której po prostu z łatwością jesteśmy w stanie kibicować od pierwszych scen. No i zapytacie, jak wypada ta warstwa fantastyczna. No, Ja zastanawiałem się przede wszystkim, jak to zostanie tutaj wprowadzone i na ile Hill będzie próbował nam to wyjaśniać. I też uważam, że wywiązał się z tego elementu historii po prostu prawie, że perfekcyjnie, dlatego, że idealnie to zbalansował. Z jednej strony mamy krótkie podprowadzenie i wyjaśnienie wręcz tego, czym jest ten topór i jak on działa i dlaczego na przykład właśnie te odcięte głowy gadają i jak to wszystko funkcjonuje. Z drugiej strony to jest na tyle... W niewielkim stopniu obudowywane i wyjaśnione, że my po prostu przyjmujemy na wiarę, że tak to działa. My nie potrzebujemy właśnie wiedzieć jakby do końca, co to jest, skąd to się wzięło, czy ktoś jeszcze wiedział, czy nie wiedział, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Przyjmujemy, że po prostu taki artefakt działa i tyle. I, i, i możemy śledzić jakby tę akcję w głównym wątku także no, dla mnie obcowanie z koszykiem pełnym głów to okazała się być duża przyjemność, to jest seria dosyć długa, siedmiozeszytowa ja bym powiedział, że tak jak ostatnio zdarzyło mi się narzekać, nie wiem, chociażby właśnie na syna Datomiry, że e, mamy do czynienia, nie wiem, z czterozeszytową serią, która wypada trochę pośpiesznie i to w ogóle mam wrażenie, że w ostatnich podcastach różnych czasem jest taka melodia, że właśnie e, Historia jest w porządku, ale trochę brakuje miejsca. Tu mam wrażenie, że Hill pewnie też trochę postawił na swoim, że dostał te 7 zeszytów, a nie na przykład standardowe 6 czy, czy 5, bo potrzebował tyle miejsca i to jest racjonalne. To ma rację bytu, że właśnie wypada to jako 7 zeszytówka, bo ta historia potrzebowała tyle miejsca, potrzebowała tego oddechu, żebyśmy my z tymi bohaterami pobyli, żebyśmy mogli być trochę powodzeni przez z Hila za nos. Ogólnie świetna zabawa. No i na fali właśnie tego, tej mojej przygody z Hill House Comics, no to jak już przeczytałem Koszyk Pełen Głów, no to stwierdziłem, że z tym większą przyjemnością sięgnę po sequel, o którym też chłopacy się wypowiadali w zasadzie w samych superlatywach. Wręcz ja bym powiedział, że chyba nawet oceniali go wyżej niż sam Koszyk Pełen Głów. No i mnie to zastanawiało, no bo tutaj mamy do czynienia z ze zmianą scenarzysty. Odpowiada za ten komiks Rio Ewers. Za rysunki odpowiada Tom Fowler. Tego Ewersa ja, przyznam się otwarcie, w ogóle nie znam. Fowler to jest człowiek o bardzo dużym dorobku, jeżeli chodzi o komiksowo, natomiast on raczej rysował jakieś pojedyncze zeszyty, czy, czy jakieś krótsze historie. I tak na szybko jak prześledziłem, to wydaje mi się, że ja chyba się z nim nie miałem okazji spotkać. I zacznę znów od warstwy wizualnej. Ja wam powiem, że trochę ten, ten, ten styl wizualny w pierwszej chwili no, wydawał mi się takim wyborem dosyć kontrowersyjnym, bo ta zmiana w stosunku do koszyka pełnego głów jest bardzo duża. I to w zasadzie pod każdym jednym względem, bo nie wraca też Dave Stewart jako kolorysta, czyli mamy całkowicie nowy zespół, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. No i to, to jest pewien szok, bo z jednej strony ta kolorystyka i to jak ten komiks wygląda od strony stricte właśnie barw, tak na pierwszy rzut oka, no to wydaje mi się, że tutaj kolorysta próbował zachować pewną spójność i te rysunki są inaczej trochę kolorowane one inaczej wyglądają, ale mamy podobne, podobny styl wizualny, jeżeli chodzi o kolorystykę, czyli znów takie nieco przytłumione barwy kiedy trzeba właśnie mocne granie kolorami, na przykład nie wiem, jakimś czerwonym w przypadku, kiedy są używane moce czy, czy mamy do czynienia z jakimś bodych horrorem, ale wygląda to raczej właśnie jak taki oldschoolowy komiks. Zaś jeżeli chodzi o kreskę, no to Fowler mam wrażenie, że rysuje postaci nieco bardziej takie kartunowe, komiksowe, ale po pierwszym takim szoku, bo, bo jednak to, ta zmiana jest wyraźna, wydaje mi się, że też nawet to wypada dosyć spójnie z tym, z tą pierwszą naszą historią. Mówię te, te twarze, te, te postaci są niby rysowane w inny sposób, takim troszeczkę mówię bardziej kartunowy, bardziej taki groteskowy, przerysowany, ale wypada to całkiem fajnie, tym bardziej, że to też przywodzi na myśl trochę kreskówki z lat 90. nie wiem te nie, niektóre postaci to mi się kojarzyły z czymś, co można kojarzyć z takimi serialami animowanymi jak chociażby Aeon Flax, czyli wiecie takie dosyć duże wyraźne głowy, duża ekspresja. Także no całościowo ja byłem zadowolony, tym bardziej, że Fowler radzi sobie bardzo dobrze z czymś, co jest cechą tego komiksu jako sequela, czyli z dużą ilością akcji, brutalności body horroru, bo lodówka pełna głów to jest taki sequel pełną gębą i tak przechodząc trochę do fabuły, no to mamy tutaj wszystkiego więcej. Jest mocniej, głośniej, więcej magii, więcej wybuchów, więcej brutalności, więcej jakichś, jakiegoś body horroru, więc no tutaj rysownik miał się na pewno czym pobawić i wypada to naprawdę fantastycznie. Natomiast no, jak wypada ten komiks fabularnie? No to jest tak jak powiedziałem w zasadzie na tym poziomie fabularnym taki klasyczny sequel, gdzie wszystkiego mamy więcej, mocniej, głośniej więcej i tyczy się to też, co ciekawe humoru, bo o ile koszyk pełen głów to była historia utrzymana w raczej poważnym tonie. To był raczej taki, no, ja bym powiedział, mocniejszy kryminał. To lodówka pełna głów, to jest komiks dużo bardziej komediowy. I mamy tutaj tego humoru sporo, bo to jest humor i w postaciach, i jakiś humor sytuacyjny i humor w dialogach. To było też jakby spore zaskoczenie dla mnie, no bo spodziewałem się, że raczej będziemy mieli kontynuację taką jeden do jednego, jeżeli chodzi o ten feeling całej opowieści, o, o nastrój całego komiksu. Okazało się, że nie, przy czym to nie jest wada. To naprawdę całkiem nieźle działa i tutaj scenarzysta sobie poradził z tym dobrze, żeby to odpowiednio zbalansować, kiedy nie wiem, ma być bardziej komediowo to jest bardziej komediowo, kiedy ma być bardziej mrocznie, to jest bardziej mrocznie i chociaż tutaj są takie sekwencje komediowe, które są już bardzo mocno na granicy, tutaj jest pewien wątek jednej postaci, czy, czy jej głowy, który po prostu już jest naprawdę czymś takim a, no bardzo kampowym, bardzo na granicy, ale właśnie dzięki temu jak sprawny jest to scenarzysta, no to Udało się tutaj na tyle to zbalansować, że to się nie gryzie. A jeżeli chodzi o tę warstwę właśnie o całej opowieści, nie tylko nastroju, klimatu tej, tej historii, no to tak jak wspomniałem mamy wszystkiego więcej, no bo okazuje się, że to nie mamy do czynienia tylko z toporem, tylko tak naprawdę z pewnym zestawem artefaktów, które, które mogą zapewnić oczywiście posiadaczowi określone moce. Każdy z tych artefaktów ma inne moce, one stanowią swój zestaw i topór tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jednym z elementów całego tego stroju, no i rozpoczyna się taki wyścig o to, kto zdobędzie wszystkie artefakty, no i posiądzie określoną moc. No i, i tego, że jest więcej, to nie chodzi tylko o to, że tych artefaktów jest więcej, te, te, że moce są inne, ale właśnie to, to jest tak, że każda z, każdy z tych przedmiotów ma zupełnie inne oddziaływanie nie tylko w tym świecie, ale także pozwala się pobawić jakby fabularnie, wizualnie, przepraszam, naszym twórcom, no bo to, to mówię, raz mamy więcej body horroru, raz mniej, Raz to jest coś, co działa niemalże psychologicznie, a raz to jest coś, co bardzo zmienia nam wizualnie postać rzeczy no i ten pościg jest całkiem spoko prowadzony mamy tutaj jakby agentów i gangsterów, czyli też takie klasyczne top tropy niczym z jakiegoś kina akcji, którzy rywalizują tutaj o to, kto przejmie wszystko no ale zastanawiacie się pewnie jak się łączy to oprócz samego naszego topora, który jak wiecie kończy w rzece na koniec koszyka pełnego główna czy to się łączy jeszcze jakoś mocniej? No otóż łączy się, bo powraca nam June jako bohaterka i okazuje się, że ten jej wątek to jest historia... Zemsty. To jest nawiązanie do też takiego klasycznego tropu, prawie że zemsty z zagrobu, chciałoby się rzec. I ta postać także wróci nam w pewnym momencie na scenę, chociaż ona gra tutaj raczej drugie skrzypce, jest postacią drugoplanową, i dopiero w pewnym momencie pojawia się na scenie. No i teraz, jak w tym momencie ta ilość tej akcji, humoru, krwi, flaków, pościgów sprawdza się w historii? Zadziwiająco dobrze. Tak jak mówię, to jest sequel, który jest inny i pod kątem klimatu, i pod kątem nastroju. On jest dużo bardziej rozbuchany, szybki, głośny ale to jest dla mnie w sumie całkiem z jednej strony zadziwiająco naturalne podejście do, do tematu, z drugiej strony taki patent, który zadziałał, bo okazuje się, że jeżeli był ten pomysł właśnie na poszerzenie tego świata, no to to, jak to zostało z jednej strony rozpisane w samej lodówce, a z drugiej strony, jak to zostało zmyślnie spięte z tym, co widzieliśmy w koszyku pełnym głów, no to y, ja uważam, że to, to jest pewien jakby sukces, bo y, wydaje mi się, że y, samo sam motyw, jakby sequela tego konkretnego tytułu, no nie był oczywisty, bo niby jak się zastanowić właśnie z perspektywy już lektury Lodówki Pełnych Głów, no to to się wydaje, a, to jest takie naturalne, to jest taka naturalna droga, można było oczywiście w ten sposób to zrobić, ale też no umówmy się, to wymagało pewnego pomysłu i wydaje mi się, że to, że twórcy, zmienili właśnie klimat opowieści, poszli w kierunku dużej, w dużo większej ilości akcji humoru i horroru, także tego body horroru, no to to była y, dobra decyzja, bo dzięki temu y, znów mamy zachowane to, za co ja chwalę cały czas niezmiennie Hill House Comics, czyli różnorodność i pomimo tego, że właśnie mamy do czynienia z jedynym póki co i pewnie docelowo już jedynym, bo tak jak mówiłem ostatnio, raczej ta seria pewnie ten imprint raczej z Zdechu, no to, to wydaje mi się, że tutaj to całkiem sprawnie zadziałało i pewnie trochę szkoda bo tutaj hmm, finał to już jest takie absolutnie jasne podprowadzenie pod kontynuację no, normalnie to mi przywodziło na myśl hmm, nie wiem slashery z lat 80. gdzie nagle nic tego nizowego zło w ostatniej scenie powraca albo przysłowiowo wstaje z grobu no samo to jest może dla mnie dyskusyjne ale, ale jestem w stanie to kupić no i po tych dwóch komiksach z DC Black Labels, z Hill House Comics zaproponuję Wam coś skrajnie, skrajnie innego, bo sięgnęłem po komiks, który też leżał u mnie na półce już dosyć długo, a mianowicie po komiks Gone i obstawiam w ciemno, że jest to komiks, o którym nigdy nie słyszeliście. Ja sam bym pewnie o nim nie usłyszał, gdyby nie to, że dostałem go kiedyś na prezent. Jest to komiks autorstwa Simona Birksa z rysunkami Juana Flejtesa i jest to komiks, który był początkowo fundowany na Kickstarterze, czterozeszytowy komiks, który został później wydany zbiorczo przez Blue Fox Comics i jest to czterozeszytowa opowieść w konwencji science fiction, powiedziałbym nawet w konwencji hard science fiction. No i tak jak wspomniałem, była, był to komiks początkowo wspierany, tworzony w ramach kampanii Kickstarterowej, czyli można przyjąć, że jest to komiks w zasadzie niezależny, bardzo autorski. No i z czym mamy tu do czynienia? No, Tak jak wspomniałem, jest to komiks science fiction, hard sci-fi, ale jest to komiks, jak też sam twórca o nim mówi, oparty na zagadce, bo jesteśmy na statku kosmicznym, w roku bodajże trzy drugim. Wiemy, że doszło na Ziemi do jakiegoś kataklizmu i była grupa ludzi, która na tym statku kosmicznym uciekła gdzieś do, do gwiazd. Było ich tam prawie dziewięć osób. No a teraz na tym statku kosmicznym nie ma w zasadzie nikogo. A po w wielu latach hibernacji wybudził się y, pewien robot, droid, y, asyst. Ej, tak zwany. To jest taka kulka złożona z różnego rodzaju figur geometrycznych. Tak wygląda trochę jako taki droid właśnie. Kulka tylko o takich nieregularnych kształtach, która przemierza tą stację kosmiczną i, i trochę jakby sama ze sobą rozmawia, trochę wspomina przeszłość i stopniowo razem z nią będziemy odkrywać zagadkę, co doprowadziło do zniknięcia wszystkich ludzi na tym statku kosmicznym. Będziemy odkrywać tajemnicę tego, do, co doprowadziło tak naprawdę, że ludzkość została zmuszona, aby uciec w gwiazdy i stopniowo będziemy odkrywać tajemnice też tego, czym jest ten Asist A, jak on działa i dlaczego tak naprawdę wydaje się rozmawiać z kimś, z jakąś postacią z jego przeszłości. No i... To jest komiks, tak jak wspomniałem, dosyć krótki. Jest to science fiction pełną gębą, chociaż jest to science fiction, które operuje no, takimi tropami, które gdzieś tam wam już na pewno, jeżeli w sci-fi troszeczkę siedzicie, znane, no bo mamy właśnie jakąś, jakiś wyludniały statek kosmiczny, wyludnia wyludniałą stację tego androida, droida, który próbuje rozwikłać jakby całą tę zagadkę, która ma jakieś tam określone perypetie. No i ja w sumie zastanawiałem się od początku, w jakim kierunku to pójdzie, czy my będziemy mieli tutaj do czynienia właśnie z jakimś takim bardziej horrorowym skrętem, no bo jednak wiecie, jak widzimy wyludniałą stację kosmiczną, czy wyludniały statek, no to to jest coś, co bardzo naturalnie się nasuwa, że doszło do jakiegoś, jakiegoś kataklizmu, doszło do... Jak, jakichś tragicznych wydarzeń, tym bardziej, że bardzo szybko okazuje się, że najprawdopodobniej jakaś forma życia na tej stacji jeszcze jest, no i my z naszym robotem jej szukamy, no i teraz co to będzie, czy to jest jakiś potwór, czy, czy co tutaj się zadziało i sama ta intryga bo oczywiście ja nie będę wam zdradzał jeżeli byście się pokusili żeby sięgnąć po ten komiks okazuje się być całkiem ciekawa, ale skręcająca w rejony właśnie raczej hard sci-fi niż horroru, tutaj ta tajemnica ma wyjaśnienie właśnie dużo bardziej fantastyczno-naukowe i skupiamy się tak naprawdę na tym poziomie fabularnym, na rozważaniach trochę w kontekście właśnie y, sztucznej inteligencji, y, jakby droidów, jakby przeniesienia, nie wiem, y, y, pamięci do jakiejś przysłowiowej chmury itd., tak itd. Tak to są różnego rodzaju rozważania, które są cały czas aktualne, szczególnie właśnie teraz w dobie popularności tematów około sztucznej inteligencji. Także to jest jak najbardziej spoko. Sama, samo to rozwiązanie zagadki wydaje mi się, że jest i dosyć dobrze podane i dosyć satysfakcjonujące. To, z czym mam lekki problem i e, dlaczego mówię, że czuć tutaj, że to jest jakby komiks z jednej strony autorski, ale też jakby niezależny, że być może, nie wiem, troszeczkę zabrakło redakcji, może, nie wiem, doświadczenia autorowi, bo ja z Simona Birksa absolutnie nie kojarzę z niczym, to jest samo poprowadzenie takie narracyjne tej historii, bo tak jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z czterozeszytówką, niby niedużo, ale my przez ogromną większość tego komiksu towarzyszymy tylko naszemu robotowi naszemu droidowi i mamy bardzo dużo narracji takiej wewnętrznej tego, tego droida czasem także zewnętrznej jakby w tym sensie, że odzywają się inne głosy, ale to jest nadal właśnie taka narracja w zasadzie z offu czy narracja na zasadzie głosu wewnętrznego jakichś bohaterów i to czasem wypada lepiej, czasem wypada gorzej, dlatego że trochę brakowało mi momentami płynności. Czasem się czułem zagubiony, że właśnie, nie wiem, pojawia się nam nagle jakiś inny głos. Ja nie wiem do końca jakby o co chodzi. Czasem to było nawet, nie boję się użyć tego słowa, męczące, no bo ten głos Zofu no, musiał nas też wprowadzić w ten świat, nie? musiał nam pokazać pewne rzeczy, czy opowiedzieć pewne rzeczy, więc tej narracji jest dużo i ona jest przyciężkawa. No, brakowało mi trochę m, t, tak, takiego takiej płynności, takiej lekkości w prowadzeniu e, całej tej historii i pomimo tego, że e, to suma summarum nie jest jakaś wielka wada, dlatego że autor tak jak powiedziałem dosyć umiejętnie to spiął, te wszystkie luźne nitki w końcu wskakują na swoje miejsce, puzelki wskakują na swoje miejsce i dostajemy obraz całej sytuacji, no to trudno było mi się wbić i podążać za naszym robotem w tej całej historii ale całościowo, fabularnie ja jestem dosyć usatysfakcjonowany i gon, po którym nie spodziewałem się kompletnie nic, bo nie wiedziałem, z czym będę miał tutaj do czynienia, okazało się całkiem sprawną, ciekawą opowieścią właśnie z tego nurtu sci-fi. A jak wypada strona wizualna? Strona wizualna to jest taka kreska, ja bym powiedział mocno komputerowa, z zachowaniem bardzo takiej intensywnej, podbitej kolorystyki, ale ona się sprawdza, bo wiecie, mamy tutaj dużo kadrów takich sterylnych, tylko to, to sprawdza się w tej przestrzeni tego statku, którą nasz robot samotnie przemierza, kiedy przemierza jakieś laboratoria, korytarze itd. itd. To wypada całkiem nieźle, to jest spójne z tą warstwą narracyjną i uważam, że to całościowo jest projekt Okay. Jeżeli lubicie właśnie komiksy science fiction, no to możecie pewnie sięgnąć sobie po ten tytuł. On jest do zamówienia na stronie wydawcy cały czas, jest do kupienia. I ja bawiłem się przy nim, pomimo tych uwag, które tutaj już zasygnalizowałem, całkiem nieźle i to była przyjemna odskocznia od tych lektur komiksowych, które nie sobie serwowałem. No i zastanawiałem się, czy jeszcze nie dorzucić tutaj jednej mangi, którą wspólnie z córką zaczęliśmy czytać, a mianowicie mowa o Hiraet na spotkanie śmierci, ale to jest w sumie manga bardzo krótka, bo ona się składa tylko z trzech tomików, więc uznałem, że nie będę tutaj wam o niej opowiadał po pierwszym tomie, tylko jako, że młoda też chce nagrać, to pewnie podyskutujemy sobie. Kiedy tą serię przeczytamy? A za dzisiejszy przegląd komiksowy dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. You